Wibracja 84. Kosmiczny tancerz. Wszechświat nieustannie pulsuje energią. Wiązki czystego potencjału światła przemieszczają się przez cały kosmos. Jesteśmy jego częścią i mamy wybór, czy chcemy harmonijnie tańczyć z tym potencjałem. Rytm energii jest bardzo subtelny i prawdopodobnie trudny dla nas do zrozumienia na pewnym poziomie, lecz pomimo to powinniśmy wejść na parkiet z Wszechświatem. Taniec z wszechświatem okazujemy przez swoje działania, myśli i zachowanie. Zamiast nieustannie starać się przewidzieć kolejne wydarzenie, powinniśmy poddać się rytmowi wszechświata. Istnieje pewien starożytny wizerunek jednego z wcieleń hinduskiego boga iwy zwany Nataraja. Słowo to oznacza kosmiczny tancysz lub władca tańca. Iwa jest potężną siłą. Jest bogiem niszczącym wszelki strach. Postać Nataraja przedstawia mężczyznę, zazwyczaj z czterema ramionami, tańczącego w okręgu ognia. Taki wizerunek symbolizuje Iwę niszczącego wszelką negatywność świata i tworzącego miejsce dla kreacji. Wibracja na dziś Na podobieństwo iwy, kosmicznego tancerza, obudź dziś swoją starożytną energię, aby przebić się przez ograniczenia i odrzucić wszelką negatywną energię której nie potrzebujesz. Włącz ulubioną muzykę i poruszaj się w jej rytm. Poczuj siłę, energię i skupienie. Wyobraź sobie, że tańczysz z Wszechświatem. Wiedz, że w tej chwili Wszechświat tańczy dookoła Ciebie i z Tobą. Skoncentruj umysł i zgraj swoją energię z rytmem Wszechświata. W ten sposób poczujesz głębszą harmonię i zaufasz sobie w swojej dalszej podróży. Podziel się wibracją. Dzisiaj tańczę z wszechświatem, wiedząc, że wspiera moją podróż.